Dzień dobry. zastałem biolkę? Wiem, ale nie powiem. Duchowa to coś dzisiaj takach. Ciemność, widzę ciemność. Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, trup. Mania, nie lścia, kury Jutro cywilna wesoła, a na dwóch spaceruje. Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. O, oh, oh baby. Tego się nie zapomina. Nie mam czasu na odpowiedź. Cześć, to ja, Zuza. Zadzwoń do mnie 0714 czórek i 75 ósemek. Ale w poniedziałek odbierze Roman. Roman, mówi się słucham. Odbierze Roman, bo no ja słucham po Nie tylko dla orłów. Tamary Spin one Wy Charakter Express. Nie tylko dla Orwów. Ogólny charakter Cześć. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem Tylko dla orów First, best and always Dobry dzień państwu. nazywam się Hubert Orów płuc i przewodu pokarmowych Muzyka <śmum> Zaczynamy, bo się nagrywa. Serdecznie witamy, podcast numer 8. Serdecznie Państwa witają mój najlepszy kolega, Arek. Jego najlepszy kolega, czyli ja, Filip. Witamy także Pole. Tyra dzisiaj jak zwykle nie udzieli głosu, chociaż może ją niekoniecznie siłą zmusimy. Dobrze, Arek oddaje Ci głos, bo ja jestem dzisiaj jak zwykle, w sobotę rano nagrywamy, jestem trochę nie w formie, więc proszę powiedzieć gdzie się znajdujemy. Dziękuję Filip, dzisiaj Filip jest troszeczkę wczorajszy, ale nawet dobrze wygląda. Taka ciekawostka, ciekawostka dla Pci Pięknej, Filipa, dzisiaj okulary Tak więc nowa, nowy, jak to mówią, design Filipa I ma czapkę, pilotkę, tak jest Tak więc zrobimy potem zdjęcie, umieścimy na stronie Będzie zdjęcie Filipa w, w pilotce Witamy dzisiaj odcinek numer 8 Witamy Was na Wielkim Moście, największym moście w Dublinie Most nazywa się O'Connell Bridge jest, jest to taka ciekawostka dla tych, co ciekawostki zbierają Najszerszy most niż dłuższy, tak więc O'Connell Street, rzeka Leafy To było na tyle, no przywitanie Dobrze, dobrze idziemy na śniadanie, no i zapraszamy po chwili reklam muzyki. Tato i podcast polenia nie tylko dla Orwulf. Pan Gieśniak, a gospodarki Asan Show. Pora relaksu. Relaksu pora. Słuchaj radia do późnego wieczora. Bum do Uwaga. Klimaty również dla mamy i To było niezłe Dobra, walimy chyba już, co? A kto to puszcza? A kto to puszcza? Serdecznie witamy ponownie jak to sobotę w Dublinie odbywa się taki mały Jarmark Arek jakbyś to określił? Tak, jarnak, takim malutkie targowisko. Targowisko, o dokładnie, to jest idealna nazwa na to. Ludzie z countryside przywożą różne rzeczy, dżemiki, no mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy i postaramy się Państwu to przybliżyć. Będziemy chodzić od namiociku do namiociku, od stołu do stołu i przedstawiać Państwu szybciutko, co się znajduje, co można kupić, co można zjeść, bo w ogóle dzisiaj podcast chcielibyśmy, żeby był bardziej taki konsumpcyjno-jadalny, czyli troszeczkę o tym, co się je w Irlandii, co się je w Dublinie i jak wygląda stół stół irlandzki, mniej więcej jak się odżywiają celtyckie tygrysy. A jadłeś czosnek Właśnie z cukrem? Nie. O Jezu, jaki jest dobry. A wiesz, że w podcaście nie tylko dla orów, czasem wystąpią Pują no te ko kobiałko. Kobiełki? Kobiałki. Palancie. Kobiet? Hmm. A to prawda, że one są takie miętkie i takie pachnące. <grym> to się nazywa kobiety. <grym> no i rzeczywiście jest, jest bardzo mi miłe. <grym> Alek Filip. A z was to dupy prowokatorzy. No bo on tak fajnie opowiadał. Bo... Dobrze. Znajdujemy się w takie stoisko z drzemami, różnymi takimi rzeczami. Co my tu mamy? Nie, to nie są drzemy, nie? To są spicy chili pickle, czyli... Hmm. Nie, to są takie musy. To są musy, po prostu musy z wszystkiego. na przykład mus z chili, z ogórków i, i z cebuli, mus z cranberry, czyli to są żurawiny, mus z różnych innych rzeczy. Za słoiczek, proszę bardzo, za słoiczek mamy 4 euro. Dobrze, następnym, Arek, teraz twoja kolej, mamy sery, w zasadzie w Finlandii nie ma serów, nie? Kolego sympatyczny, są 3-4 rodzaje serów, dwa, dwa rodzaje... czodar żółty, czodar pomarańczowy. No, to są dwa rodzaje serów, które oni namiętnie jedzą i dla nich tak samo jak grzyby. Grzyby mają tylko w zasadzie pieczarki Nie mają żadnych innych grzybów Aczkolwiek wiem, gdzie jest sklep Taki fajny warzywnia, gdzie mają i kurki I podgrzybki, i czarne łebki I mnóstwo jakichś takich grzybów To prawda, ceny grzybów zaczynają się od 22 Od 23 euro za kilo Są miejsca, gdzie można kupić Ciekawe różne stwory rosnące na ziemi Ale wracając do serów Tak jak Arek powiedział, mają dwa sery A tutaj proszę, mamy ładny, piękny namiocik Firma nazywa Sherry Dance Cheese, uh, cheese Mongers to nie do końca wiem co to znaczy. No i mamy w zasadzie tak jak u nas w kraju, w dobrym supermarkecie. Serów jest mnóstwo. Różne malutkie morzarelki, różne francuskie, gniejące, pleśniące i, i, i różne inne takie stwory. Dobrze. Uh, excuse me. W ogóle idlańczycy mają fioła na punkcie rzeczy organicznych, czyli wszelkiego typu... No nie chemicznie albo jakichś trusznie przetworzonych rzeczy. W ogóle chciałbym powiedzieć o tym, że o kulturze jedzenia tutaj. Oni w zasadzie, tak jak wczoraj właśnie rozmawialiśmy, byłem wczoraj na imprezie ze znajomymi i rozmawialiśmy o, o, irlandzkich, o irlandzkich przyzwyczajeniach, o irlandzkim jedzeniu, o stylu życia i to jest też oczywiście moje wrażenie, ale, ale parę osób to podziela, że irlandczycy lubią jeść, bardzo lubią jeść, ale nie za bardzo wiedzą, co jedzą. Nie mają takiej kultury jedzenia jak u nas w Polsce, delektowania się tym wszystkim, że spotykają się by coś zjeść. Oni jedzą, bo muszą. Taki mają styl życia. W ogóle nie ma jakiegoś takiego gotowania w domu, obiadów, kolacji, kanapki, to oni w zasadzie kupują w sklepach. Wszystko jest, wszystko jest w zasadzie typu takeaway. W zasadzie można kupić wszystko na wynos. To w ogóle jest kraj, gdzie wszystko można kupić na wynos. Co tu mamy? Organics, czyli no takie na nie? Ziemniaki, wszystko, seller, kapusta, no tak jak u nas, tylko że że wszystko to jest tak jak tutaj piszą wszystko jest wyprodukowane bez użycia jakichkolwiek chemicznych rzeczy mamy stoisk z meksykańskimi jakimiś buritos i jakieś takie stwory ostre mnóstwo, zapraszamy w ogóle Państwa sobota, co sobota w Dublinie na Ryneczku, na Temple Bar mnóstwo fajnych rzeczy chleby na przykład, których, których brakuje nam Polakom piękne, zdrowe chleby może Państwo chcą pogadać z krewetką Okropnie to wygląda taka krewetka wielka. Jezus Maria, to się je. Straszne. Piękne ryby. Z drugiej, strony, z drugiej strony mamy z drugiej strony mamy oliwki, pesta, różne takie organic things. Biały mak, czerwony mak, czarny mak, żółty mak. Żółty mak. Tu mamy fasolę, maybe. Znajdujemy się na stoisku teraz. Fasolkę? Yes. Może fasolkę? Mm -hmm. Yeah. How, How, you taste it? Okay. How much for the honey? Five, euros. Oh, five euro. Five euros. Five euro. Some It's very big jar, you know. Mm -hmm. I think. Yeah. I think it's cheaper, you know, than in Irish shops. Yeah. In Irish shops, it's cheap four, a small yeah. jar, just half one or two. I will take it. Yeah. Five euro. Yeah. I'll take it. Yeah za 5 euro, pięknie to wszystko tu wygląda mnóstwo smacznych, pięknych zdrowych rzeczy no taki kurcze rynek jak u nas w Poznaniu na przykład, rynek jeżycki tutaj w Irlandii jest to ewenementem, bo, bo nie ma czegoś takiego jak u nas w Poznaniu, na przykład rynek jeżycki albo bernadyński gdzie ludzie mają swoje stoiska, wystawiają się z, z różnymi dobrami i, no i można wszystko kupić, a tutaj po prostu jest markety Tesco i wszystko jest takie jakieś pakowane, sztuczne z datą ważności dokładnie co do dnia, że jeśli się przekroczy datę ważności jeden dzień, to na, to na drugi dzień ten towar już jest zepsuty, więc... Chlebaczek jakiś jeden? Ja na taką Ja kupię chyba ten Mamy, Jesteśmy teraz przy przy z chlebami, mają naprawdę mnóstwo pięknych, pięknych chlebów nawet mniejsze niż u nas w kraju chleb oliwkowy Ja kupię sobie olive bread Dobry. Olive bread please Ok, no problem. Arku, kupiłeś coś? Co to jest? Słodka bułka z rodzynkami. Słodka bułka. A poli, co kupiłeś? Też ma bułkę? ma no, Aha, precelek, dobrze. Pyszne, pyszne, uwielbiam bułki z rodzynkami, uwielbiam. Ja kupiłem chleb... Y nie, to nie z rodzynkami, z oliwkami. 2,60 jedynie. Chleb za 10 zł w Polsce. No nie wiem, czy ktoś by to kupił. Ale nie przeliczajmy stop rambling, there's work to be done they gave me a tin hat and they gave me a gun they sent me away to the war and the band played waltz children, and Matilda and ship pulled away from the king and amidst all the tears, black, waving and kids, we sailed off Następny namiocik mamy z dziecizną, dziecizna, mamy piękne kebanosy, parówki i różne inne stwory, które można upolować. Mamy też, wiszą sobie dwie kaczki nieżywe, wiszą kuropatwy. Arek, wszystko wygląda sympatycznie, ładnie, aczkolwiek taka kuropatwa wisząca nie przysparza mi smaku na przykład. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, służbowo. Jakąś muzyczkę puścimy? Tattoo a geisha, a podcast for the new. Not only to the orgul. Fine geisha at this point, salt us on show. Is it getting better? Do you feel the same? I'm walking away. Will it make you easier? Serdecznie witamy. Podcast nie tylko dla Orłów. Będzie teraz przegląd prasy, czyli to, co zdarzyło się w tygodniu. Mamy jak zwykle dwie gazety. Polski Herlak i wyjątkowo dzisiaj inną gazetę niż zwykle. Gazetę Polską. Arek, będziesz Ty relacjonował przegląd prasy? Bo ja dzisiaj jestem nie w formie. Ja mam tu dzisiaj parę wycinków z gazet, takich pozbieranych na szybko, nie będziemy czytali całego heralda wam nie będziemy tutaj mi pola rusza mikrofon tu mam dosłownie kilka, kilka wycinków takich pracówki taka ciekawostka tutaj na pierwszym planie w dniach ostatnich w Irlandii był, w Irlandii Północnej wprawdzie ale tu jest Irlandia jest jedna taka sama Dalai Lama 4 dni, 3 dni, 3 dni spędził w Irlandii Północnej tutaj mamy takie zdjęcie Dalai Lama z piłką do kosza co my tu mamy dalej? O właśnie, Meteor, czyli taka jedna irlandzka, taki, taki irlandzki operator telefonii komórkowej ogłosił nominację, nominacje na nowe Meteor Music Award muzyczne no jest tutaj kilkanaście, kilkanaście, kilkanaście prawie kategorii, w których, w których będzie to się wszystko odbywało tutaj jedną z nich, jedną z nich jest na przykład Best Irish DJ, Best Irish Band, Best Irish Mail, Best Irish, takie, takie wiecie każdy, każdy po trochu tutaj kilkanaście różnych wykonawców jest w różnych kategoriach nominowanych zobaczymy to wygra mam nadzieję, że jak będą wyniki to wyniki wam przedstawimy tak samo na podcaście czy w podcaście to byłoby tyle, aha, tu jeszcze też taka mała ciekawostka taka ciekawostka właśnie fotograficzna, tutaj sporo Polaków fotografuje, sporo rodaków lubi to robić jest cała stronnica różnych ciekawych zdjęć i autorzy tutaj też są na tych zdjęciach wymienieni no i innymi, to proszę bardzo takie fajne, eleganckie zdjęcia i dwa z nich są autorstwa polskiej, czyli Karoliny Kretno, polskie nazwisko, pol polsko brzmiące. Zapewne musi być to nasza krajanka. No tak więc widzimy, że lubimy fotografować, i lubimy fotografować, kilka zdjęć będzie na stronie. Dobrze, bardzo lubimy fotografować, ja też bardzo lubię kupiłem ostatnio aparat nie będę nie będę się chwalił jaki ale kupiłem dobry aparat mam mnóstwo mnóstwo zdjęć na stronie dublin 2 blogspl tam są tam jest galeria moich zdjęć dobrze co w gazetach szybciutko arex zobaczył yy, przeglądnął szybko takie notki ja szybko przelecę po polskim herlaku czyli główny tytuł herlaka irlandia zyskuje na polskiej burzy mózgów czyli o tym, co wnosimy do Irlandii. Następnie, następnie w środku, jak znaleźć pracę przez agencję Andrzejki. i Mamy też komentarz pana Witolda Beresia, czyli z Polski. Polecam wszystkim. Będzie opublikowany na stronie mojego bloga. Zapraszam, bo bardzo jest fajny artykulik. Oraz troszeczkę wiadomości sportowych. Co mamy? Wiadomości sportowe, czyli o piłce nożnej przede wszystkim, czyli piechna narodziny gwiazdy, czyli ogólnie przedruki artykułów artykułów z Polski co mamy w polskiej gazecie, której nie polecamy ale po prostu kupiłem no bo troszkę jest wiadomości dobrze, twarde kobiety, czyli kobieta za kierownicą tira, to jest główna wiadomość jak zwykle wszystko bardzo brzydko złożone, ale to cóż potem manieczki Ekwador w Dublinie czyli o Andrzejkowej imprezie w klubie Spirit, gdzie DJ jest z, z... z dysk strategi w manieczkach koło poznania będą yy, grali co dalej mamy proszę państwa przewracam strony angielski w kościele czyli o spotkaniach sympatyków języka angielskiego kościele kościół nazywa się Jesus Lake Gelly. dobrze dzisiaj po prostu nie będziemy mówić za dużo bo ostatni podcast był przegadany zatem dzisiaj jest szybciutko króciutko i troszeczkę tak zbijamy bąki bo jak i Arek, ja i ja dzisiaj coś nie jesteśmy w formie, to chyba po prostu kryzys. Podcast numer 7 był, był szczytowym osiągnięciem, zatem kolejne podcasty mogą być już chyba tylko gorsze, zatem zapraszamy na kolejne części naszego podcastu. muzyczkę puścimy? Bardzo proszę. Byłaś tu. Twoje oczy były chyba z bzu w myślach mych, rozbierałem Ciebie jak zwykły oprych, teraz tęsknię całe dnie, kawa stydnie mnie, widzę tutaj pełno dam, ale ja nic z tego nie mam, nie, nie, nie. Ula, wróć, ula, wróć, ula, wróć. Ja nic tego nie mam. Ula, wróć, ula, wróć, ula, wróć. Ja mój, ale z ciebie jest niezły gnój Uluma. Tyś jest moja dziewczyna ukochana. Kocham Cię okrutnie, aż po życia mego kres, a Ty mnie nie kochasz, szczeka u sąsiadów pies. Idziemy ciugewa, mijamy po drodze krzaki i drzewa, tak nad nami śpiewa. Czele z procy to spadnie z drzewa Miłość dwa mnie rozwala Kiedy ty chronisz łzy Choć zbieramy kwiatki kolorowe na polu Myślisz tylko jedno, tylko o tym futbolu, o miły, miły Pójdź ze mną do sklepu, do sklepu, fajki się skończyły Lecz niczego nie oczekuj Znajdujemy okay. się teraz, w... a proszę poczekać, proszę poczekać, z znajdujemy się, no chodź, chodź, yes. nie, no chodź. Znajdujemy się w sklepie, się w sklepie e, spożywczym i koleżanka, która do nas ostatnio przyjechała, mieszkała kilkanaście lat w Londynie i teraz przyjechała do Dublina i zaskoczyła mnie pewną wiadomością o kurach. Proszę powiedzieć, bo mamy tutaj, stoję przed stoiskiem z jajkami i proszę bardzo, jest na przykład 12 jajek i telefon do Mikołajek, czyli 12 jajek za 12,35. I proszę powiedzieć, dlaczego te, jajka są, dlaczego te jajka są tańsze od jajek, na przykład... O, proszę. Very large eggs. Ty very large eggs. Ale proszę, damy, mamy 12 jajek za 2,35 i mamy 6 jajek za 2,29. I proszę powiedzieć, czym to się różni? Że są trzy rodzaje jajek, tak? Tak, są trzy rodzaje jajek. Od kur z klatek. Tak. Od kur z jakichś tam, które siedzą w jakichś oborach, czy czymś tak. takim, tak. I które biegają luzem po dworze. Tak, czyli farmach. są na spacerniaku. Tak. I te kury dziabią trawę, robaki... Zjechałem że powietrze i takie jajca są najzdrowsze, najzdrowsze i najdroższe Najdroższe. Tak. Pośrednią kategorią są? Z obór, Fresh balance, jakoś tak się nazywa. Mamy takie jajka tutaj? Pewnie chyba nie ma, ale tutaj są te co biegają luzem Free Range. Ale kury, nie jajka. Tak, tak kury biegają. Duży, duży napis Free Range, natomiast Aha. najtańsze najgorsze jajca to są tutaj. Te, te z metalowych kur. Malutkie napisy, ale można je znaleźć. Aha. Eggs from caged The egg from uh, cage hens. A hens? Co to, to, to, to, to znaczy kury. kury? A cage to zaklatkowane. A ja myślałam, że kura to jest uh, ch chicken. Chicken to jest mała kura. Aha, a, a duża kura to jest hen. Tak. Aha. Czyli z zaklatkowanych kur. Takich to jajek ma... nie kupujemy, ponieważ po pierwsze dbamy o swoje zdrowe i chcemy zdrowe jajka, które Aha. mają jakieś wartości A a, tu... a poza tym wspieramy humanitarne traktowanie, traktowanie Kur. Tak. kur. A, tu, a tu mamy jajka, proszę pani. Momencik. Large. Tu mamy 6 lat a też są te. Też są wolne kury, nie? Ale tu mamy ma 1,80 kosztują, To weźmy te. Taki obór kurników chyba. Ale, bań, ale Ale w oborze kura może mieszkać? Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Kurniki może, co? Tak, że świeżych kurników duży. Aha. I tam nie ma klatek, tylko mają jakąś tam ściółkę, co Mają, mają pokoje dwuosobowe. Tak, dwuosobowe. Ale yy, pary jednopłciowe mieszkają w tych A Czyli koedukacyjne takie? Kogutów tam nie ma, w sumie nie? Aha, nuda, nie? Aha, nuda no. Dlatego, się z... <laughs> Dlatego znoszą te jaja, tak? No znoszą, znoszą. Aha, no dobrze. Ale to, chociaż... To, to zabiła Pani mnie troszeczkę, bo ja nie wiedziałem, że kury mogą w klatkach mieszkać albo w pokojach i mogą znosić no, różne jajka. To wybór, to nie mieszkały. Ja to... myślałem, że na przykład jajka są droższe albo tańsze, bo są pakowane po 6 albo po 8 no, albo nie, po 12. Nie. To zależy, czy jest droższa hodowla, czy tańsza. Najtańsza to jest tych kur z klatek oczywiście ale one nie są w tych klatkach, bo coś przewiniły, tylko tak, no nie, tak, tak mieszkają. Prostu, tak im się trafiło w życiu. Aha, tak im się trafiło w życiu. No dobrze, dziękujemy. Była to bardzo cenna informacja. A przepraszam o dostanę jakieś honorarium za to, co ja tu opowiadam. Będzie pani mogła. M... Czekiem, proszę, czekiem zapłacić. Będzie mogła pani jajka do ręki wziąć. A czyje? Ehm, a dobrze, a kończymy. Kończymy <laughs> a, a audycję. Dziękujemy, do usłyszenia. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiejszego dnia, moi drodzy, spotkamy się z człowiekiem, który o kurach wie dosłownie wszystko. Wie, gdzie góry chodzą, co jedzą i co piją, tak więc przed państwem znany hodowca drobiu, pan Józek! No właśnie, witam! Dzień dobry panie Jusku! A je, jeszcze wiem, gdzie kury się kręcą. Co robią? Kręcą się. Pana kury się kręcą? Tak, w kółeczko. W takim razie zapytajmy, panie Jusku, gdzie kury się kręcą? W pralce! W pralce? Kręcą się w pralce, no. Wkłada pan kury do pralki? Nie, nie wkładam, one same tam wchodzą. Trzeba tylko tam ziarna nasypać. Panie Jusku, po co pan sypie ziarno do pralki, żeby zwabić tam kury? Nie wiem. No, jak to pan nie wie, w tym musi być jakiś cel. No, żeby się kręciły trochę. Żeby miały, miały rozrywkę. A taką rozrywkę pan funduje swoim kurczakom. Właśnie, moje kurczaki mają rozrywkę taką, że się kręcą w pracę. Dobrze, yy, zostawmy to w takim razie. Panie Jusku, co pan nam powie o życiu na wsi? No właśnie, życie na wsi jest fajne, ale kiedyś to było bardzo źle. Było źle? Bardzo ciężko było. Dlaczego? Bo, bo nie było internetu. Czyli teraz jest internet i jest dobrze? Normalnie teraz jest fajosko. Ma pan internet? Tak, zrobiłem sobie. Jak pan zrobił? Normalnie siekierką walnąłem i... Siekierką pan sobie zrobił w internet? No, no takie walnąłem parę razy i takie kabelki wystają. Czyli ma pan teraz połączenie sztywne czy modemowe? No właśnie, jakoś tam się tam... wchodzi do ściany i idzie tam gdzieś. Dobrze. Dwa kabelki wystają. Rozumiem, rozumiem. No, no. Y czy coś pan ogląda w internecie? Tak, różne rzeczy oglądam, no. No to co pan ogląda na przykład? Ale szczęście, że można se pooglądać. Kiedyś nie można było. Ale co pan ogląda? N nie mogę powiedzieć. Dlaczego? <grym> no jak to? <grym> no, po prostu pytam, dlaczego nie może pan powiedzieć, co pan ogląda. No bo nie. Niech pan powie pani Józki. Nie, to... nie. Pogadajmy o czymś innym lepiej. Dobrze, o czym pan by chciał porozmawiać? Ja bym chciał porozmawiać o czymś innym. Panie Jusku, podobno funduje pan swoim kurczakom inne rozrywki niż kręcenie w bębnie, w pralce. Tak, na przykład okłada mnie takim mokrym tym. Czym? Takim watami mokrymi. I co to daje? Nic. I to jest rozrywka? Tak. I na tym polega rozrywka dla kurczaków, no, że pan mokrą, mokrą watą okłada? Tak, biegają i się śmieją. Chyba, panie Jusku gdaczą. No. Kurczaki gdaczą. No i nauczyłem je korzystać też z internetu. Pana kurczaki korzystają z internetu? Tak. W jaki sposób? Normalnie jak ten. Normalnie jak yy, siadają przy klawiaturze i dziabią klawiaturę i... I co? No właśnie. I korzystają. Wysyłają Nie. jakieś wiadomości? Tak. A jakąś szczególną stronę śledzą? Mają www.kurczaki.pl i tam korespondują z kurczakami z Afryki. To bardzo ciekawe. Dziękujemy, panie Jusku, dziękujemy za to, że opowiedział pan nam jedną ze swoich historii. Nie ma sprawy, będę tak, mogę tak opowiadać. Dobrze, będzie pan no. opowiadał. Do zobaczenia. Dobra, idę, bo mnie tu coś w nogę boli. Proszę iść. D dziękuję, drodzy słuchacze. Do usłyszenia. Właśnie, do usłyszenia, no. Panie Jusku, niech pan idzie już. No, na razie. się nadawa, lecz gorzała, szybciej działa, kawa się nadawa. Koktajle mleczne są bezskuteczne, ale woda czyni cuda. But dla periera, wciąż jest bariera, łyk krwałej mery, nie ma bariery. Yeah. Ship Kawa, się let's go, Kawa, let's go, Kawa, kawa, Czas, by powiedzieć Państwu do widzenia. Podcast numer 8 zbliża się ku końcowi. I co, Arek? To nie był chyba nasz najlepszy podcast, co? Nie był, ale wcale nie musiał być. Czasem, czasem są z, z, złe momenty. Tak, jak to się, Kazik, są wzloty i upadki. Dziękujemy, dziękujemy za ten raz. Zapraszamy na następny. Był to numer 8 podcastu, nie tylko dla Orów, Dublin, Irlandia Live. Zapraszamy wszystkich, którzy musieli słuchać te nasze dzisiejsze głupoty.